Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu popkulturowego. Czołem Michale. Cześć wszystkim, cześć Jerry. Ostatnio spotykaliśmy się przy okazji finału Nieśmiertelnego Halka, a dzisiaj powracamy do pewnego tasiemca Marvela, z którym mamy problem w zasadzie od samego początku, a mianowicie do... Avengers, najpotężniejszych ziemskich bohaterów ze scenariuszem niezmiennie Jasona Arona tutaj wspomagają go jako rysownicy Dale Cowan, Javier Garon i Luka Mareska. o rysunkach sobie pogadamy później na koniec natomiast ten ósmy tom, bo to już jest ósmy tom jest zatytułowany Wejście Feniksa w sumie chyba powinno być wejście Feniks. Mhm, ale... Feniks jest w rodzaju chyba żeńskiego w, w, w Uniwersum Marvela. Tak, tak mi się też wydaje, ale podejrzewam, że tłumacz mógł nie skleić tego. E, chociaż korekta chyba powinna wyłapać, nieważne. E, no i e, mamy tutaj zeszyty głównej serii Avengers od 39 do 45 no i w finale ery konszu, w tym dosyć grubym albumie poprzednim na ziemi pojawiała się Phoenix, ta moc Phoenix, która przez Arona jest w zasadzie teasowana od samego początku, no bo w tych wrzutkach z prehistorycznymi Avengers też Phoenix tam widzieliśmy już wcześniej na kartach tego jego ranu no a tutaj mamy w zasadzie Yy, trzy krótkie historie, można powiedzieć, w tym yy, tomie. Historię wprowadzającą o Phoenix, o narodzinach Phoenix z przeszłości Ziemi. Krótką opowieść o tym, jak różnego rodzaju jednostki ludzkie, które odstają od normy, były wyrzucane przed milionami lat na pewną Ziemię, na której coś kiedyś spadło i nic nie rosło, i dochodzi do właśnie powstania tej mocy Phoenix pośród w zasadzie innych mutantów jak, jak to rozumiem i pewnej zemsty na y, ludziach czy na ludzkości i spotkania Phoenix z Odynem y, i po tym prologu mamy główną historię kręcącą się właśnie wokół Phoenix, tej mocy Phoenix, która Umocowała się na wulkanie i w jakiś magiczny sposób przeniosła do siebie różnych superbohaterów, którzy piorą się po pyskach przez prawie cały album. No i na końcu mamy jeszcze jeden zeszyt, w zasadzie trochę tak też nie wiadomo dlaczego wrzucony do tego konkretnego tomu, poświęcony wątkowi Drakuli i jego wampirów, ale to zostawimy sobie na koniec. Michale, zaczynając od tej historii wprowadzającej, jak Ci się spodobała ta geneza mocy Feniksa, czy Fenixa, jak tutaj jest to nazywane, jak Ci się spodobał ten fragment historii? No bo jeżeli Ty coś doceniasz w tym Rani Arona, czy coś co Cię jakoś przy nim trzyma, to są właśnie prehistoryczni Avengers, no a tutaj mamy fragment tej prehistorii. Coś interesującego, czy, czy raczej y, tak trzyma poziom całego tego tomu? To jest to na najlepsza historia w tym tomie, co niestety nie, nie jest jakimś wyznacznikiem jakości, biorąc pod uwagę, jak wypada ten y, cały tom. Y, wiesz, ja generalnie bardzo lubię tych prehistorycznych Avengers jako ideę, i nawet trochę jako wykonanie Arona, ale właśnie problem też polega na tym, że Aron znacznie więcej czasu poświęca temu tym poszczególnym origin stories poszczególnych prehistorycznych Avengers, a mniej temu, jak oni funkcjonują jako drużyna, a na, na to właśnie najbardziej zawsze liczyłem. I tutaj ni niestety mamy właśnie takie origin story tej mutantki, która, no, która została to właśnie tym naczyniem dla Phoenix. To jest całkiem w porządku. Historia w tym sensie, że no właśnie eksploruje ten motyw, który mi się podoba, więc oczywiście patrzę na nią życzliwszym okiem, ale gdybym miał się czepiać, to czepiłbym się tego, że ona znowu, Aron pokazuje, jak bardzo ma wywalone na, na całą mitologię uniwersum. Mhm. Bo jak powszechnie wiadomo, pierwszym mutantem, który się, który, no, który się urodził, osobą, która jest pierwszym mutantem, to jest Apokalips. ten, On urodził się jako Faraon. Egipski, czyli o wiele, wiele później niż pokazuje ten komiks. A tutaj nagle dostajemy mutantów, którzy istnieli od zawsze i z tego co wiem, to nawet inni scenarzyści łatali ten, y, y, to niedopatrzenie, czy ten, no, ten od, y, który Arm tutaj wprowadził, mówiąc, że część mutantów została przerzucona w czasie, część współczesnych mutantów przerzucona w czasie i zrobili trochę taką pętlę. A nie, nie jest to pierwszy retcon, kontrowersyjny retcon z, no z tego tomu, ale do, o tym sobie jeszcze trochę później porozmawiamy. Ta historia, ona była, no taki, wiesz, to jest średnia Aronowa, gdy Aron pisze prehistorycznych Avengers, czyli jest Znośnie, według mnie. No, mnie w ogóle zdziwiło, że dostajemy na początek tę wrzutkę do przeszłości, chociaż niby nie powinno, no bo on często stosuje właśnie jako gdzieś tam taki punkt zaczepienia. nie? To chyba ma sens, że na początku każdego tomu pojawia mhm. się właśnie ta y, retrospekcja to origin story jakiegoś y, prehistorycznego Avengers, i w kolejnym tomie to jest troszkę temat... I w dalszej części tomu to jest tematycznie lepiej lub gorzej, ale rozwijane. I chyba tu, tutaj nie jest dość konsekwentny. Więc... Tak, tak. Dlatego ja mówię, że nie powinienem być zdziwiony. Ale mimo wszystko, wiesz, to mnie zaskoczyło, że, że się cofamy mhm. w przeszłość. I ja się zgadzam, że ta historia jest w porządku. Ja nie zagłębiałem się w ten wątek czy to jest zgodne z kanonem czy nie, ale miałem co do tego wątpliwości, które ty w zasadzie potwierdziłeś tym, co przed znaczy, chwilą Arons powiedziałeś. Aron już pokazywał, że ma wywalone kompletnie na kanon, na chronologię na, na tego typu rzeczy i ja też bym miał wywalone, gdyby te historie były dobre a z tym to niestety nie jest najlepiej. wiesz, no To jest w sumie trochę temat na pewnie osobny mikrowątek, bo z jednej strony przecież ta seria jest no dużym tasięcem, nawet jak na te standardy Marvela współczesne, bo ona właśnie zakończyła na 12 tych wydaniach zbiorczych, jak nie 13, chyba 12 i patrząc z tej perspektywy, no to my dosyć regularnie w Wracamy do tego, że on właśnie tworzy jakieś kontrowersyjne koncepty, które tak naprawdę pozostają bez wpływu na wszystko inne, co wszyscy inni piszą i to jest, mhm. trochę, to jest trochę zadziwiające, nie? że on niby pisze m, drużynówkę podstawową w, w tym momencie Marvela, m, a trochę wszyscy inni scenarzyści traktują to jakby tego <grym> prawie, że nie było. Chociaż niby ci Aronosty Avengers, no tak jak chociażby przy Śmiertelnym Hulku mówiliśmy, gdzieś tam się pojawiają, ale no pojawiają się po prostu właśnie bez jakiegoś szerszego kontekstu i bez oglądania się na to, co on tam pisze w danym momencie tak naprawdę. Nie? Może to i lepiej, bo... Tak, może to i lepiej, <śmiech> dokładnie. Ale wiesz co, szczerze, szczerze ja mam takie trochę, że yy, no, fakt głupio, że tego nie pilnują, ale z drugiej strony wola, wolę, jeśli scenarzyści mają dość dużą wolność kreatywną robienia tego, co chcą, niż gdyby to miało być, że, wiesz, że muszą się trzymać jednej ustalonej wizji redaktorskiej i nie mogą sobie pozwolić na, na jakieś eksperymenty. Jasne, czasami dostajemy przez to Arona, ale z drugiej strony dzięki temu czasami dostajemy coś takiego jak Hulk albo pierwsze tomy Venoma. Więc y, ja, ja generalnie... Ta filozofia ma swoje problemy, ale według mnie korzyści przeważają. Wiesz, ja co do zasady w ogóle nie mam z nią problemów, dlatego mhm. że y, umówmy się, ten kanon komiksowy i w Marvelu i w DC on tak w wielu miejscach się zmieniał był przestawiany na jakieś nowe tory, retkonowany na różne sposoby, przepisywany i tak dalej, i tak dalej, że wiesz no to, że ktoś pisze coś innego niż wszyscy inni nawet w tym samym momencie, to dla mnie nie jest problemem no ja się zgadzam z tym co mówisz że, że niestety problemem jest sama jakość, bo ja Ci powiem, że tak jak sama ta historia otwierająca ona w założeniach jest w porządku i samo to, że właśnie znowu mamy wrzutkę do prehistorii no to jest ok bo to trzyma jakiś tam swój klimat i swój poziom natomiast już tutaj wychodzi na wierzch coś co jest dla mnie przepotężnym problemem tego i tak słabego w moim odczuciu tomu a mianowicie ta cała narracja z Ofu, bo ja nie wiem co podkusiło po prostu Arona, że ten tom jest cały pełen jakiejś takiej patetycznej e, narracji y, po prostu trochę mm, nie wiem, z mhm. perspektywy Phoenix z perspektywy różnych bohaterów z perspektywy momentami mam wrażenie jakiegoś e, wszechwiedzącego narratora i to jest tak złe, to jest tak ciężko pisane tak po prostu e, patetyczne, ale tak e, naburmuszone, tak e, kompletnie bez klimatu i tego jest jeszcze tyle, że ja po prostu się za głowę łapałem. To naprawdę, jakbym czytał komiksy, wiesz, z lat 80., które miały jeszcze nieraz. I to jeszcze te gorsze, bo te lepsze to już potrafiły sobie to rozkładać, ale te gorsze jeszcze cały czas miały, także miały no. te, tej narracji poza dymkami po prostu mnóstwo. I ten tom jest po prostu zapchany przeokrutnie taką. Mową, trawą, która niby ma nam opisywać wydarzenia i podkreślać, jakie to wielkie rzeczy oglądamy, a to jest naprawdę absolutnie fatalne w moim odczuciu. To wygląda trochę tak, jakby Aaron uświadomił sobie, że zrobił całą, długą historię, która opiera się wyłącznie na walkach. Na, na które, w które trudno jest wcisnąć jakieś, jakieś dialogi, a że komiks powinien mieć teoretycznie jakiś tekst, to zaczął właśnie sadzić te, te długie monologi, tę te, te narrację i to tak strasznie nie wypaliło nie mhm. tej, że to się słabo sklejało z tym co się dzieje właśnie na ilustracjach to jeszcze na dodatek to było bardzo konfundujące i o nie nie nawet nie chce mi się tego komentować to była droga przez mękę no tym bardziej że przechodząc do tej głównej historii no to w zasadzie ta narracja jeszcze momentami służy nam za ekspozycję i wprowadzenie kolejnych postaci i to też jest złe bo to nie mhm. powinno tak działać nie to, to my naprawdę powinniśmy dostać tutaj postaci które znamy już na tyle, że właśnie one nie potrzebują dodatkowego kontekstu i, i wprowadzenia w, właśnie w tej narracji ich historii, żeby nam ich przedstawić i pokazać, no bo w sumie do tego ten komiks się sprowadza, że mamy moc Phoenix, która powróciła na ziemię. Jak się okazuje, co, co zresztą jest uroczo niedorzeczne, że król-mórz niby ściągnął y, ten wieczny płomień na ziemię, żeby, nie wiem, y, poślubić i posiąść jej moc, czy cokolwiek takiego, a przynajmniej ja to tak zrozumiałem, co mówię, jest uroczo niedorzeczne, takie, wiesz, ogień i woda, jak po prostu mhm. zdzieszęce jakieś kreskówki. I y, y, ta moc Phoenix też do końca, nie wiem, na jakiej zasadzie sprowadziła sobie Znów nie wiem do końca na jakiejś zasadzie jakąś grupę superbohaterów i super złoczyńców. i to jest po prostu przedziwaczna menażeria, bo oprócz nie wiem takich klasycznych postaci jak Wolverine czy Kapitan Ameryka czy chociażby Black Panther, no to mamy tutaj nie wiem Kaczora Howarda, mamy tutaj Echo, mamy Namora. I mamy, nie wiem, Shang-Chi, Luca Cage'a, mamy jakieś postaci z Savage Landu i tak dalej, i tak dalej. To, to jest po prostu taka, no naprawdę totalnie przydziwaczna menażeria, która nie wiem, jakim kluczem została tutaj dobrana, no i w zasadzie pozostały po te kolejne tam 4 czy 5 zeszytów bez mała, no to śledzimy kolejne pojedynki, które mają niby wyłonić to nowe naczynie dla Phoenix, a w tle gdzieś Ekipa Avengers, która nie trafiła do tego turnieju Mortal Kombat, to próbuje, nie wiem, rozbić tę bańkę i, i, i opanować sytuację. No i już wspomniałaś o tym, że mamy tutaj głównie walki. No i jak ci się czytało ten tom? Jak to w ogóle kupujesz cały ten pomysł właśnie to, jakie postaci zostały tutaj dobrane i jak to wszystko jest rozpisane i napisane? Co by mi nie przeszkadzało, że, on, że te wszystkie postacie są tak kompletnie znikąd wzięte, gdyby, no, gdyby scenarzysta zrobił z nimi coś interesującego. A nie mogę przestać myśleć o tym, że Aron zaprojektował tę sytuację w taki sposób, żeby te walki nie miały żadnego sensu. W tym sensie, żeby nie miały żadnego napięcia, że, żeby się do niczego nie dążyły, żeby nic się nie działo, to znaczy, no bo tak, po pierwsze mamy tutaj postacie z różnych bajek, niektóre z nich mają swoje własne serie, niektóre są dość ważne dla uniwersum, niektóre są y, albo bardzo lubiane, albo y, no, y, generalnie takie postacie, których nie da się odstrzelić na stałe. W tym sensie, że po mhm, prostu... Tak, tak. No. I to sprawia, że te walki nie mają żadnego, no żadnego ciężaru, bo nie przejmujesz się tym, co się dzieje, bo wiesz, że tym postaciom nic się nie stanie. One się trochę potłuką i wszystko wróci do normy. Po drugie, one wszystkie zostały obdarowane tą samą mocą, mocą Feniksa, a zatem one wszystkie są na tym samym poziomie. Więc jak ktoś ma wygrać albo przegrać, skoro no, wszystkie poziomy są wyrównane. Nie, możesz mieć Wolverina, który no jest taki Mo i możesz mieć y, y, Thora, który jest y, no, dosłownym nordyckim bogiem. I, a ponieważ oni mają, o, obaj są wyposażeni w tę samą moc, to są na tym samym poziomie i walka między nimi, y, w, jaki, w jaki sposób ma być jakieś napięcie, w jaki sposób ma być y, jakaś, jakieś kalkulowanie ryzyka, y, jeśli nie, nie wiemy, co się, no i no, jeśli te postacie są na tym samym poziomie. Po trzecie mamy Fakt, że wiemy, jakie są cele w Phoenix, chce, chce znaleźć odpowiednie naczynie, więc tak naprawdę wszystkie walki, które oglądamy, są tylko filerem. Czekamy na, na, na to, które, sobie, które z nich sobie wybierze. I to, I to nie byłby problem, gdyby na przykład te postacie próbowały coś ciekawego robić na przykład pozorować walki albo zakładać jakieś, zawiązywać jakieś sojusze, nie takie tro, trochę, trochę Battle Royale robić. Czy innej igrzyska śmierci, ale nie, oni po prostu się tłuką. No tutaj tylko do... Black Panther chyba próbuje mhm. coś, coś takiego zrobić, właśnie, nie? Że, że to jest jedyna postać, która poza Namorem, oczywiście, który jak wydaje się jest sprawcą całego zamieszania, no to chyba tylko Black Panther, a przynajmniej ja miałem takie poczucie, że on próbował właśnie mm, coś zrobić, że realnie przesądzić szale na swoją korzyść, żeby. Żeby, no, ale właśnie, właśnie ale, ale, ale to do, do, do niczego nie, nie prowadziło. I to mhm. z kolei sprawa, że to oglądamy po prostu postacie, które się losowo ze sobą tłuką, yy, które są na tym, na tym samym poziomie i nic interesującego się nie stanie. Nie pojawi się żadna interesująca taktyka. One nie chcą się tłuc ze sobą w większości, ale się tłuką, ponieważ scenarzysta tak powiedział. I yy, po, czekamy po prostu na koniec. I to jest tak nudne. W pewnym momencie po prostu śledziłem to na czystym autopilocie, tylko czekając, czy, czy może, może wydarzy się coś interesującego. Może będzie jakiś fajny zwrot, zwrot akcji, ale nie, nie było. Więc to, to, wiesz co, to mógł być najgorszy komiks jaki w ogóle, kiedykolwiek wspólnie omawialiśmy. No, z tych wspólnie omawianych to ja nie wiem, czy właśnie bym się pod tym nie podpisał, bo naprawdę to jest fatalnie napisane, bo wszystkie te wady, które wymieniłeś, ja się pod nimi podpisuję. Te młódzki nie mają stawki i naprawdę to jeżeli ktoś nam nie wierzy, to trzeba sobie przekartkować ten komiks dosłownie tutaj cztery zeszyty to jest ciągła nawalanka ciągła po prostu nawalanka, która absolutnie nie ma właśnie żadnej stawki. No bo nie wiem, nieraz mamy e, chociażby takie eventy duże, jak była, nie wiem, Wojna Światów, czy Król w Czerni, no to też były komiksy, które w, w dużej mierze były oparte na walce, na bezustannej akcji, ale tam jednak zawsze e, no, były na Sytuacja się stawki. zmieniała. Tak, i sytuacja się zmieniała, dokładnie tak jak mówisz, nie, że e, i bohaterowie mieli jakieś swoje cele, i z -e mieli jakiś, jakiś cel przeważnie i dochodziło do jakichś przetasowań, do jakichś twistów a tutaj no kompletnie nic ten, ten, ten komiks zaczyna się od prania się po mordach kiedy już wchodzimy na tę główną historię i on jest na tej samej nucie, nucie doprowadzony do samego końca mhm. i ty mówisz, że nie masz problemu czy nie miałbyś problemu z tym, że mamy te postaci tak od sasa do lasa, gdyby coś ciekawego z nimi zrobić? A Ja trochę mam ten problem, bo dla mnie to jest bez sensu. Nie? Tu nie będziemy spoilerować, kto ostatecznie staje się tym naczyniem dla Phoenix, ale to jest po prostu wyciągnięte tak bardzo z tyłka, mhm. że to po w prostu... W ogóle nie podprowadzone jest do, do tego i to się po prostu wziął, nie wiem, Aron wziął kostkę, rzucił, y, co, y, wypada mu jakaś liczba i sobie y, przeprowadzował postać do tej liczby, aha, to ta postać będzie. I po prostu, to, to tak wyglądało dla mnie. Dokładnie tak. I, I to jest złe na wielu poziomach, bo jednak, no, umówmy się, Phoenix to też w tym y, kanonie Marvela, no to też jest taka postać, taka moc, Jedna która, z najważniejszych. No dokładnie, która Obok ma... Biondera obok, obok Thanosa obok Thanosa, to jest jedna z najważniejszych właśnie sił antagonistycznych całym uniwersum. Tak, i, i takich transformacyjnych, nie? Właśnie, mhm. która, której, nie wiem, poczynania wpływają na naprawdę czasem mocno na, na uniwersum, a tutaj nagle ona wybiera sobie to naczynie po prostu kompletnie, ale to kompletnie od czapy, bo to kompletnie z niczego nie wynika, a przez to, że tutaj akurat to nie jest spoiler, bo mówię tych takich głównych postaci to jest mało, że nagle ta moc trafia do właśnie jednej z tych postaci z kapelusza, to mnie to zwyczajnie irytuje, bo te postaci właśnie wszystkie poza kapitanem Ameryką Black Pantherem i Wolverinem, które gdzieś tam są z tego głównego nurtu. Tam jeszcze Nighthawk chyba był i on też jest przecież ten z, ze szwadronu sztandarowego, tak to chyba tak, było w polskim tak, tłumaczeniu. Tak, tak, tak I no, On też jest elementem tej historii Arona, którą Aron próbuje durować. No birować. tak samo jeszcze niby była ta czerwona... Wdowa, Czerwa, wdowa. Czy... Tak, ale wiesz, ale to i tak, chodzi, chodzi mi jakby bardziej o to, że nawet jeżeli on brał właśnie jakieś postaci, yy, też paradoksalnie niewiele, bo jakby się przyjrzeć temu kadrowi, gdzie oni są wszyscy, to tam chyba i tak większość to stanowią właśnie te postaci wyciągnięte mhm. totalnie z kapelusza, ale nawet gdyby on brał właśnie postaci ze swojego ranu, no to ja naprawdę nie widzę w tym żadnej logiki. No i niby nie powinienem się może dopatrywać logiki u siły pokroju Phoenix, no ale, ale trochę mnie to mierzi, nie? że mamy po prostu mhm. Kaczora Howarda obok Czarnego Rycerza i właśnie Czerwonej Zdowy, bo to są postaci z kompletnie różnych porządków, o kompletnie różnych, nie wiem, właściwościach, poziomach mocy i tak dalej. Ale tak jak na nawet bym kupił, bo on, on, on ma taką... To, to jest w ogóle cały gimik tej postaci, że on się pojawia w różnych, że ma pecha i gdzieś trafia, gdzie, gdzie nie powinien, więc to by było bardzo w stylu Kaczora Howarda i gdyby on był właśnie taką postacią komediową, dorzuconą tutaj to trochę, żeby urozmaicić sytuację, to by było fajnie, ale właśnie on jest tutaj objawem większego problemu, czyli tego, że Aaron kompletnie nie wykorzystuje tej sytuacji, żeby w jakiś sposób no, zbudować tę swoją szerszą historię. Bo to byłoby świetne, gdyby na przykład wrzucił te postacie z różnych yy, drużyn, które zarysował przez kilka ostatnich inżynierzy, pojawiliby mhm. pojawili się jakieś wampiry, ktoś z tej yy, czerwonej hordy, czy jak się nazywa ta grupa rosyjskich superbohaterów, tak, tak, tak. ktoś ze Szwadronu i żeby na przykład oni musieli współpracować, czy coś. I to byłoby fajne na przykład skontrastowanie tych postaci, jakie mają filozofie, jak ze sobą współpracują, jakie są yy, właśnie tak troszkę bardziej yy, w sytuacji, która jest poza ich strefą komfortu. I to by było fajne właśnie, żeby trochę zbudować tę dynamikę i żeby ta dynamika mogła wybrzmieć, jak już przyjdzie ten wielki finał, gdzie te wszystkie postacie zaczną się po prostu ze sobą tłuc. To by, to by było troszkę ciekawsze, ale Aaron z jakiegoś powodu po prostu, okej, okay, wybieram sobie, nie wiem, szianę czy. Yy kogoś tam jeszcze jakiegoś czarnego rycerza i wrzucam ich, oni się pojawiają na trzy numery, tylko na ten ark potem znikają, już nie wracają i co to do cholery ma być ale w sumie bardzo słusznie zauważasz że takie podejście proponowane przez ciebie, ono by miało rację bytu w ramach całego tego ranu. no bo to też by można było czytać na zasadzie, że mamy różne frakcje, które właśnie no kształtują losy mhm. tego świata w, właśnie w ranie Arona to wtedy nawet ten namor miałby sens, no bo on też przecież był właśnie jednym z tych takich antagonistów, trochę bohaterów momentami, no ale raczej antagonistów w tym ranie, więc no takie podejście miałoby sens, no ale to te wszystkie postaci właśnie będące kompletnie kwiatkiem do kożucha tutaj absolutnie nie pasują, no i mówię, dla mnie właśnie... To, jak to jest nudne, jak to jest płaskie, to jeszcze jest podkreślone tylko tą narracją, która absolutnie zażyna ten komiks, nie? Bo po prostu te opowieści o każdej z tych postaci, żeby nam je właśnie jeszcze przedstawić pokrótce, no to po prostu powoduje, że ja już naprawdę w którymś momencie to yy, przewracałem oczami i ciężko wzdychałem tylko, bo no, czytać to się tego za bardzo nie daje niestety. Mhm, no niestety. Porozmawiamy o tym Redconie, którym drugim. Nie jestem pewien, czy... Tak, wal, wal, od razu. Phoenix jest matką autora, według Jasona Arona. Dowiadujemy się tutaj, w tym tomie. To nie ma żadnego znaczenia dla fabuły. A przynajmniej tak jest zasugerowane, bo jeszcze znając Arona, to zaraz może to odkręcić. Mhm. Nie, nie, nie. Ja, z tego co wiem, to była duża kontrowersja i to inni scenarzyści potem odkręcali. Okej. Okay. Więc nie, nie. Aron tutaj yy, planował to zrobić, żeby to było na stałe, więc no okej, okay, zostajemy z tym faktem i co, co my z tym faktem zrobimy? Jak to so... się w ogóle to podobało? Bo to było tak kompletnie od czapy wrzucone, nie wiem, po to, żeby y, czytelnik zrobił wow, I ale to niczego nie zmieniło w żadnym stopniu. To, wiesz co, to było trochę tak jak w Doktorze Hu, kiedy był ten y, Redcon z y, Timeless Child. To do tego bym to porównał. A wiesz, to ja... Mam wrażenie, że z jednej strony to jest coś, co on być może nawet miał w głowie od samego początku, no bo przecież ja nawet nie pamiętam, czy to nie w pierwszym tomie my się dowiadywaliśmy o związku Odyna z Phoenix w ramach tych prehistorycznych Avengers, gdzie oni po prostu tam wprost dostawaliśmy na twarz, że oni są parą, więc w tym kontekście to może nawet... Z to, że Thor byłby synem Phoenix można by było jakoś tam akceptować, tylko ja mam z tym problem dwojaki. Po pierwsze trzeba pamiętać, że Thor to jest postać, którą Aaron pisał przez bez mała, ile? 10 lat prawie mhm. i naprawdę y, ja uważam, że on zrobił z tą postacią bardzo interesujące rzeczy i no wiesz, w, nagle zredkonowanie jakby no, fundamentów poniekąd tej postaci w Avengersach po tym jak stworzył naprawdę no, długi ran poświęcony Torowi jego przejściom, jego zmianie i tak dalej, i tak dalej, to jest dla mnie najdelikatniej rzecz ujmując dyskusyjne. A po drugie, to, to, to, to tak jak mówisz, to jest kolejna rzecz, która nie ma kompletnie żadnego znaczenia, jak wszystko w tym komiksie. Jak po prostu, jak wszystko, nie? gdzie my dostajemy niby rzeczy, które no, mogą wpłynąć na kształt całego uniwersum, a my wzruszamy ramionami, no bo to jest po prostu kolejna głupota rzucona w ramach całego tego zamieszania, no i mówisz, jeżeli mówisz właśnie, że to zostało gdzieś tam za, skorygowane przez innych scenarzystów, ja szczerze mówiąc to nawet obstawiałem, że Aaron wywinie się z tego, tak jak się wywinął z, ze ślubu Hanna Solo bo to mi pachniało dokładnie takim chwytem, gdzie on w swoich Gwiezdnych Wojnach, jak zaczął to pisać, to chyba w pierwszym tomie na koniec pojawia się Seyna Staros i mówi, że jest żoną Hanna solo i się kończy album i Leia patrzy zszokowana na Hana i wiesz, i wielki szok, po czym jest to odkręcone po prostu w 3 sekundy w kolejnym albumie i byłem przekonany, szczerze mówiąc, że dokładnie tutaj to dostaniemy, Czyli, że wiesz, tutaj dostajemy, że tak, jestem Twoją matką, a w kolejnym tomie to dostaniemy, że w sumie to chodziło o metaforę, bo byłam z Twoim ojcem na przykład i jesteś dla mnie niczym syn i, i, i, i tyle, nie? Tak. Właśnie te też, ale to wiesz, to by było zbyt sensowne jak na późnego Arona. No cóż, no tak czy siak... Y jest to głupie i złe i, i, i słabe, niestety. I jak, jak cały ten komiks, to, był, to, to była przykrość, to była wielka przykrość. Ja, yy, generalnie faj, fajnie jest sobie ponarzekać na Arona, ale to już właśnie to, to jest ten moment, w którym ja zaczynam tak to już, to już przestaje być fajne narzekać przez osiem tomów na jednego scenarzystę serii, którą, którą czytamy przez tyle czasu. Wiesz, to jest dla mnie coś fascynującego w tym, jak ta seria potrafi nas zaskoczyć swoim niskim poziomem, bo przecież tu już naprawdę było kilka tomów, które były bardzo złe, na które narzekaliśmy. No był ten tom, ten wyścig piekielnych jeźdźców na przykład, który był po prostu nudny, nieciekawy mhm. i, i po prostu był totalną stratą czasu, nie? Albo ta inwazja konshu, tak. gdzie która była całą globalną inwazją i skończyła się w miesiąc i nikt już nie pamięta, nikt nawet nie zauważył w innych seriach, że coś takiego było. Dokładnie koło. tak, nie? I, i wiesz, i niby już powinniśmy być przygotowani, że to jest zła seria, po czym nagle wchodzi takie wejście Phoenix i yy, jednak się okazuje, że jeszcze mhm. Aaron yy, nie poziomu... To jest, to, nie, nie, to, to jest trochę jak szturchanie z językiem chorego zęba, że wiesz, że zaboli, ale jest coś upiornie fascynującego właśnie w poczuciu tej fali bólu. Ale wiesz co, bo jeszcze mamy ten jeden zeszyt z wampirami i tak mhm. łyżeczkę miodu do tej beczki dziegciu ja tylko dołożę, bo ja ci powiem, że ja widzę pewne przebłyski w tej serii, bo tutaj dostajemy jeden zeszyt, który jest zatytułowany Król mhm. we krwi i który jest y, skupiony stricte na wampirach i który y, wraca do y, wątku tego, że wampiry pomogły ludzkości y, w trakcie eventu Król w Czerni no a teraz jakby żądają za to autonomii y, w tym Czarnobylu y, no i Avengersi muszą zareagować i y, Blade zostaje po prostu szeryfem y, w Czarnobylu i ja ci powiem, że to jest Znów niezbyt dobry zeszyt, bo jest dużo mowy mm -hmm. trawy i y, jakiejś takiej y, gadaniny, która ma nam przedstawić coś, co w zasadzie można by przedstawić na dwóch, trzech kadrach, to, to jest na to zmarnotrawiony cały zeszyt, ale sam pomysł... Mi się podoba i jak ja tak sobie pomyślę nad tymi zrębami takimi, wiesz, ta właśnie rosyjska gwardia, ta gwardia honorowa, czy jak ona się tam zwie, amerykańska, czy przeciwnicy Avengers, właśnie te wampiry, ta układanka jakaś taka w zasadzie trochę polityczna, to ja mam wrażenie, że gdyby jakiś sensowny scenarzysta albo nawet Aaron w swoim, wiesz, prime time'ie, albo kiedy by mu się chciało, bo ja nie wiem, ja momentami to mam wrażenie, że on chyba tylko pisał tych Avengers, wiesz, żeby płacić rachunki, to tutaj są takie motywy, z których można by było ukręcić coś fajnego, bo mam wrażenie, że, wiesz, to wprowadzenie wampirów gdzieś tam na ten pierwszy plan do, do kanonu Marvela, no bo przecież Dracula niby istnieje cały czas tam w tle, ale no jednak tak bezpośrednio to już go dawno nie widziałem w akcji. No Deadpool chyba tam z nim też urzędował krótko, ale, ale to tam mimo wszystko też mm -hmm. jakieś obrzeża. Także tu ja widzę takie momenty fajnych pomysłów, tak jak też prehistorycznie Avengers, no ale niestety Wiesz co, nie ja, ja bym, składa ja się to we wszystko. Po, sobie, uh -huh. Ja bym sobie poczytał serię, jak w Czernobylu Blade jest szeryfem w miasteczku wampirów. To, to, to właśnie to, to jest taki pitch, nie? To, jest, to jest taki punkt wyjścia, który dałbym szansę takiej serii, gdyby to, gdyby to pisał ktoś inny niż Aaron. Więc mm. wiesz, tutaj, tutaj plusik. No, no, dokładnie. Tylko mówię, no, niestety problem polega na tym, że to są takie przebłyski, z których no, na razie, a jesteśmy, przypomnę, na ósmym tomie niewiele, co wynika niestety, co... Uh -huh. e, co jest słabe po prostu, a... E, już widzimy w zapowiedzi kolejnego tomu, że mamy wielką wojnę She-Hulk czyli Aaron chyba sobie postanowił zszargać wszystkie świętości albo odwołać się do wszystkich klasycznych historii marvelowskich, bo po Celestialach po Phoenix teraz właśnie będzie próbował zrobić no swoją wersję uh, World, World War, War, Hulk. War Hulk, także... A to był taki dobry event. No, Nie będzie to dobry event, no obstawiam w ciemno. Znaczy event, no, komiks, bo e, też no obstawiam nie, ty, ty, ty, w ciemno, że nikt, nikogo nie, nie obszedł wszystko, to. nie? A powiedz mi na koniec, jak Ci się rysunki podobały w tym tomie? Rysunki były spoko, rysunki w tej serii zawsze są co najmniej spoko. No ja mam wrażenie, że to jest absolutny mainstream. I te walki no... Radzili sobie rysownicy, żeby jakoś je tam zdynamizować. Dla mnie w porządku i tyle. Też. Mhm. Yy, według mnie na, na dodatkowy plusik to zasługuje fakt, że wiele właśnie zbroi kostiumów zostało przeprojektowanych yy, właśnie z uwzględnieniem mocy Feniksa. I to też było yy, fajnie. Fajnie było popatrzeć sobie na takie warianty różnych bohaterów, jak wyglądaliby jako właśnie yy, ci czempioni Feniksa. Mhm. Tak. To faktycznie, to dla ludzi lubiących stroje superbohaterskie to, to pewnie coś ciekawego, chociaż przypomina mi się, że chyba Russell Dauterman rysował jakąś galę X-Menów i to tam to była dopiero orgia dla oczu, jeżeli mhm. chodzi o stroje superbohaterskie. Dobra, to co Michale, masz coś jeszcze do dodania? Nie, zabierajmy się stąd jak najszybciej, Tak, zabierajmy Nie się, się już myśleć o tym komisjach. Tak, masz rację, zabierajmy się jak najszybciej, będziemy nieść ten swój krzyż przez kolejne tomy. Już się boję, co nam kolejny album przyniesie, a mam nadzieję, że uda nam się spotkać może przy czymś lepszym w najbliższym no, czasie. To dzięki Ci za dzisiejszą rozmowę. Ja Tobie ja również dziękuję, Jerry. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, cześć.